program drugi Polskie Gradia minęła szósta. Poranek dwójki. Wybudza się piątek, dziś 10 kwietnia. Imieniny świętują Apolonia, Makary, Małgorzata i Michał. Słońce wzeszło kilka minut temu, a zajdzie o 19.25. Pogoda. Teraz w całym kraju od minus 3 stopni do plus 2, ale obowiązują alerty przed przymrozkami. One obejmują wszystkie województwa. Instytut Meteorologii prognozował wczoraj wieczorem, że te przymrozki około minus 3 stopni, co oznacza, że przy gruncie minus 7 obejmą cały kraj. Natomiast jeśli chodzi o ciąg dalszy tego, mamy nadzieję, pięknego dnia, to na zachodzie kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, z biegiem czasu będzie wzrastać do dużego, słabe opady deszczu prognozowane na południowym zachodzie. Z kolei na wschodzie zachmurzenie na ogół duże, choć z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany. A my odliczamy do startu muzycznego w jazzowym poranku dwójki. One, two, one, two, three. You're casting your spell on me I, I say, hook'em, hook'em, hook'em, hook'em Hook'em now, baby, you're casting your spell on me and diggin' Now I say Oogham, Oogham, Oogham, Oogham now baby You're casting your spit on me I say ,ugum ,ugum ,ugum, now baby You're casting your on me. I'm So I just said to said to said, said to casting your spell on me. But I said to Docaboo, said, said, said to casting is Alfred Jesse Smith, znany jako Brenton Wood, otworzył nasze piątkowe spotkanie, a w studiu maldują się Monika Kopcik, Paweł Worobiej i Roch Siciński. O czym dziś w programie? Między innymi o Teatrze. W Teatrze Kwadrat w Warszawie dziś premiera spektaklu Każdy ma swój telefon. Tytuł chyba mówi wiele też wpadam czasami w rolki i widzę, że to jest zrobione tak, żeby mnie uzależniać i im się to udaje. To jest koszmarne. Koszmarne. Trudno się nie zgodzić. A jak o tym opowiedzieć w spektaklu? Szczegóły jeszcze przed siódmą. To zresztą nie jedyny temat teatralny. W dalszej części poranka odwiedzimy Szczecin i Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt. Czego życzą organizatorzy sobie i widzom na tę 58. już edycję festiwalu? Żeby mogli rozmawiać, żeby mogli się zachwycać, żeby bulwersowały te spektakle, również żeby było takie fajne artystyczne napięcia wokół tego. To i my za to otrzymamy kciuki. W poranku ponownie przyjrzymy się inicjatywie Jazz po polsku, która wysyła nasze zespoły jazzowe w świat. Trio Sarnecki Lemańczyk-Golicki, które niedawno było w Japonii, teraz jest w Kanadzie. To towarzystwo jazzowe właśnie mówi w takim samym języku, czy to jest Japonia, czy to są Stany, czy, czy w Polsce jest po prostu podobny bardzo flow i odbiór naszej muzyki jest podobny wszędzie. Tematów wiele, ale tematem głównej rozmowy będzie dziś rekonstrukcja studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Rekonstrukcja, której podjęło się Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zanim studio wróci w pełnej krasie, to szykują się... I to już za chwilę. Wydarzenia towarzyszące, o których porozmawiamy z Aleksandrą Słysz i Antonim Beksiakiem. To o 8.30. Elektroakustyczne eksperymenty będą się przenikać w poranku zarówno ze wspomnianą muzyką jazzową, jak i z Chopinem. Jeszcze w tej godzinie zapowiemy wydarzenie Chopin w Antoninie, czyli 7. Festiwal Polskiego Radia oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Start we wtorek. To i jeszcze więcej do godziny dziewiątej w programie drugim polskiego Radian, bo i płyta tygodnia, i poranna wiosenna poezja, i przeglądy prasy, czy także piąta rekomendacja kulturalna od Dobrawy Czocher. Ale wszystkiego zdradzać nie zamierzam. Czas najwyższy na muzykę. Beatlesi na jazzowo, ale równie pięknie. Dokładnie 10 kwietnia 1970 roku Paul McCartney wydał oświadczenie do prasy, że nie zamierza współpracować z Beatlesami, że nie zamierza też pisać nowej muzyki w duecie z Johnem Lennonem, równo 56 lat temu. Co prawda Lennon poproszony o komentarz powiedział, że McCartney nie odszedł, tylko on go zwolnił, ale to już Didascalia. Kalendarium. 10 kwietnia w Polsce to data, która łączy się z jednym z bez wątpienia najbardziej tragicznych wydarzeń we współczesnej historii naszego państwa. Dziś 16 rocznica katastrofy smoleńskiej, zginęło, zginęło w niej 96 osób. Ta data przyniosła tragedię, a kolejne dni i miesiące przyniosły inne jej konsekwencje. Katastrofa smoleńska na chwilę zjednoczyła, a potem silnie spolaryzowała Polaków. Natomiast o innych wydarzeniach, rocznicach, jubileuszach ze świata kultury opowie Państwu Jakub Jamrozek. A zaczynamy od podwórka muzycznego, jazzowego i filmowego w jednym. Są takie melodie, których nie da się chyba nie znać. Oczywiście muzyka pochodząca z komedii Nie lubię poniedziałku, a dokładnie 98 lat temu w Jaśle urodził się on. Witam serdecznie radiosłuchaczy. Nazywam się Jerzy Matuszkiewicz. Mam taki pseudonim Duduś. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Dlaczego Duduś? Tak mnie nazwali koledzy. W początkach mojego muzykowania, a było to już w pierwszym roku po wojnie, czyli 46. rok, wzięli to słowo i nazwę chłopczyka, który się pojawiał w rysunkach pana Gwidona Miklaszewskiego, który drukował w jakiejś tam gazecie codziennej krakowskich cykl rysunku, gdzie występował ojciec i syn. I ten syn był taki mały człowieczek z taką dosyć dużą główką i on zadawał ojcu takie różne pytania obyczajowe, śmieszne zresztą. Więc koledzy znaleźli duże podobieństwo między tą postacią a mną i tak zostało, że ja nazwali mnie Dudusiem nawet w rodzinie wszyscy mnie nazywają Dudusiem Jerzy Duduś Matuszkiewicz na świat przyszedł 98 lat temu a skoro przy pseudonimach jesteśmy poeta, prozaik i tłumacz Maciej Słomczyński miał nie jeden. popularność przyniosły mu powieści kryminalne pisane pod pseudonimami Kazimierz Kwaśniewski i Joe Axel Właściwie nie powinno się w ogóle mówić o swojej twórczości, jeżeli to o sprawach recepcji, druku czy takich rzeczy. Maciej Słomczyński z nagrań archiwalnych Polskiego Radia. Pomimo faktu, że pisanie książek jest zjawiskiem publicznym i społecznym, to jednak to jest rozmowa ze sobą. I cechą pisarza jest absolutna samotność. 106 lat temu w Warszawie urodził się Maciej Słomczyński, a my wracamy na jazzowe po części tory, bo dziś 91. rocznica urodzin Jerzego Miliana, muzyka, kompozytora, wibrafonisty i, co może być dla niektórych zaskakujące, także malarza. Oczy, ikona, najważniejsze. Oczy, które zawsze pytają, co zrobić z resztą życia. To pytanie jest zawsze aktualne i to nie to, że jakaś filozofia i tak dalej, tylko tak mnie wzięło. Jak zobaczyłem ławrę pieczerską w Kijowie, kiedy byłem tam w 64, potem w Smoleńsku w Terkwi. Pojechałem do Krakowa w sekstecie komedii, gdzie mm -hmm. grałem na wibrafonie i, i zobaczyłem pracę Wiesława Dymnego. Były ikonowate, tak bym to określił. Dlaczego? No bo deska, bo złoto. To jest ikona współczesna. Anioły są pięknymi kobietami. Jerzego Miliona pożegnaliśmy 8 lat temu. 79 lat temu we Wrocławiu urodziła się natomiast aktorka Ewa Dałkowska. Jeśli chodzi o to nagranie, temat Czarownice z Salem. Rok... 1979. Po raz pierwszy zdarzyło mi się przygotować sobie prawie całą rolę w domu. Myślałam zawsze i tak mnie uczono, że nie wolno tego robić, ponieważ... Yy, Straci się świeżość i taką namacalność odbioru i tak dalej. Ponieważ ona była taką łamigłówką, nieprawdopodobną dla mnie, więc za mało miałbym czasu, żeby to na bieżąco robić w telewizji. Wobec powyższego właściwie wszystko obmyśliłam sobie i spróbowałam w domu bez partnera. Jak państwo słyszeli, nie brakuje rocznic, w tym jazzowych rocznic. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Jerzy Milian o tym mówił, Jakub Jamrozek. To ja jeszcze dodam może od siebie Carmen McCree, która urodziła się 10 kwietnia 1920 roku. No to przypomnijmy jej poranne przesłanie. Just a little Early in the morning Beats a cup of coffee for starting off the day just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way this old Trying to see them. Carmen McCree na antenie programu drugiego Polskiego Radia. Jest 6.20, to zwykle ten czas, kiedy do reżyserki wchodzi Katarzyna Hagmajer-Kwiatek z naręczem gazet, by przygotowywać dla Państwa y, przeglądy. Ten pierwszy kilka minut po y, siódmej. Zapraszam już teraz. Ale a propos gazet i skąd one się biorą, no oczywiście z drukarni, a wcześniej z y, podpiór dziennikarzy i dziennikarek, no ale y, kiedyś y, tak wiele było kiosków, i to nie tylko w naszym kraju, ale wszędzie w Europie i nie tylko na Starym Kontynencie. Do czego zmierzam? O 6 rano wpadła do nas depesza papowska, czyli depesza z Polskiej Agencji Prasowej, która informuje, że we Włoszech w dawnym kiosku z gazetami, zamkniętym jak wiele innych we Włoszech, to nas łączy, działa teatr. Teatr okrzyknięty najmniejszym na świecie. Jest w nim sześć miejsc dla widzów. Jego twórcy mają nadzieję, że trafi do Księgi Rekordów Guinnessa. Ehm, no to w Apulii, jeśli mają państwo ochotę, można się wybrać na spektakl. One są wystawiane co 15 minut. Bardzo krótkie spektakle. Tyle, że w kolejce do tego kiosku ustawiają się setki osób. Jak informuje Polska Agencja Prasowa. Może to jakiś pomysł? Wiem, że i w naszym kraju kioski miewały przeznaczenie kulturalne, chociażby w Elblągu kiosk prowadzony przez Fundację Co Jest. No to można ten pomysł multiplikować, polecamy. Big band złożony ze świetnych jazzmenów, a prowadzony przez muzyka utożsamianego z inną muzyczną rzeczywistością, to był big band Phila Collinsa. To znaczy nie tylko jego z nazwy, bo za perkusją sam lider. Co młodsi słuchacze mogą nie pamiętać, że to też bębniarz, nie tylko wokalista, choć nie no, wszyscy chyba to wiemy. Takich słynnych, leworęcznych perkusistów nie ma przecież aż tak wielu. Wiersz na dzień dobry. Zacznijmy od cytatu. Poetki mają cienką skórę. Cienkość poetyckiej skóry być może pozwala głębiej czuć i doświadczać. Tak napisała o Beacie Obertyńskiej w książce Piękno i piekło Anna Piwkowska. Urodzona w 1898 roku Beata Obertyńska była córką młodopolskiej poetki Maryli Wolskiej. Dzieciństwo i młodość spędziła w Lwowie. Pierwsze wiersze opublikowała w 1924 roku. Występowała także na lwowskich scenach teatralnych. Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę została aresztowana przez NKWD, była więziona w kilku obozach, a następnie zesłana do łagru w Workucie. Ewakuowana jako żołnierka wraz z armią Andersa, wydostała się z nieludzkiej ziemi i po wojnie zamieszkała w Londynie. Tam zmarła w 1980 roku. Od zawsze w jej wierszach znaleźć możemy opowieść o związku człowieka z naturą i porami roku. I dziś na zakończenie cyklu wiosennych opowieści poetów posłuchamy wiersza Beaty Obertyńskiej w interpretacji Kaliny Jędrusik. Wiosenna odwilż Na rynnie Z szumiącej blachy Kartka atramentem zalana Kapią dachy I ktoś ma pokój do oddania Krople pod murem bijące Śnieg mokry pozgarniały, resztą się zajmie słońce i kanały. Wzdłuż domów radosną smugą od kropli co kapią gęsto, czerwieni się martwe tak długo chodnika różowe mięso. I tak poezją Beaty Obertyńskiej kończy się krótki wiosenny cykl W porankach dwójki. Teraz dobrze, aby pogoda dostosowała się do realiów. Skoro zbliżamy się do połowy kwietnia, to zapom przymrozki już podziękujemy. A w najbliższy poniedziałek przypada 120. rocznica urodzin Samuela Becketa. Ten literacki noblista był znakomitym, cenionym dramaturgiem oraz prozaikiem, ale także poetą. I właśnie wierszy Becketta posłuchamy w poranku dwójki w przyszłym tygodniu. Mm-hmm. zawsze po porannej dawce poezji, muzyka Fryderyka Chopina. Tym razem w interpretacji Jerego Maligana za rok, bez czterech dni za rok, będziemy świętować stulecie urodzin tego saksofonisty. Ale znacznie szybciej, bo w najbliższy wtorek rozpocznie się festiwal Chopin w Antoninie. Sześć dni koncertów w wyjątkowych wnętrzach Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłów. Wszystkie koncerty transmitowane na antenie Polskiego Radia Chopin, a wystąpią wybitni artyści młodego pokolenia, ale również uznani mistrzowie muzyki klasycznej i improwizowanej, w tym m.in. uczestnicy laureaci ostatniego konkursu Chopinowskiego. Z Robertem Kucińskim, dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, który jest współorganizatorem festiwalu, rozmawiała Danuta Synkiewicz. Pałac Książąt Radziwiłłów Antoninie to jest to miejsce, które temu festiwalowi się po prostu należy. Zdecydowanie i odbywa się tam wiele imprez muzycznych. Właściwie muzyka nie cichnie przez cały rok, ale pomyślałem sobie, że to wiosenne święto może być jakieś szczególne. Ten festiwal początkowo był taką właściwie gościnną imprezą zaproponowaną przez Polskie Radio Chopin, ale teraz jest to już wspólne przedsięwzięcie Polskiego Radia Centrum Kultury i Sztuki, które nazwaliśmy Chopin w Antoninie. Mam nadzieję, że ta nazwa będzie niosła także to miejsce, które uważam, że zasługuje na, na, na sławę i żeby wszyscy pamiętali o tym, jak to szumnie nazywamy południowo w Sanktuarium Muzyki Chopinowskiej. Bo istotnie Chopin w Antoninie był i to dwukrotnie i to odnotowała historiografia, więc ten festiwal jakby szczególnie chyba jest takim rodzajem hołdu. Tak, ale podkreślimy, że nie tylko muzykę Chopina gramy w trakcie tego festiwalu, traktujemy też Chopinę jako inspiratora, także wszystko to Wiąże się z improwizacją. Wszystko, co można wywieźć z jego muzyki, także jest na tym festiwalu obecne, więc nie ogranicza nas to także w wyborze muzyków jazzowych, nie ogranicza nas to właśnie w tworzeniu warsztatów dla młodych pianistów jazzowych, a nawet w przygotowaniu warsztatu jogi dla pianistów. No to jest właśnie bardzo istotne, bo część pianistów bardzo narzeka na to, że stając od instrumentu kręgosłup trochę boli, bolą dłonie, więc taki rodzaj gimnastyki na świeżym powietrzu się przyda. I młodsi artyści tym też gorzej znoszą stres, więc myślę, że yoga, i system oddychania w spoborze, przygotuje ich do tego, aby zasiąść przy fortepianie no w takiej najlepszej z możliwych kondycji. Te pierwsze edycje festiwalu odbywały się, mówiąc wprost, przy drzwiach zamkniętych. Publiczności nie było w sali kominkowej Radziwiłowskiego Pałacu. Teraz to się zmieniło. Po drodze, przypomnijmy, była pandemia, więc troszkę to zamknięcie wynikało z tej sytuacji i rzeczywiście wszystko było skupione na transmisji, na retransmisji i przede wszystkim temu służyło. Ale w momencie, kiedy rozmawialiśmy sobie o tym festiwalu, mówię tutaj o szefostwie programu drugiego i tutaj mojej osobie, stwierdziliśmy, że tak naprawdę też tym muzykom chyba nie najlepiej się gra do tej pustej sali, na dobrą sprawę. Więc ta widownia rzeczywiście pomaga też, no, w tym w jaki sposób muzycy się zachowują podczas tych koncertów. A jednocześnie spowodowaliśmy, że ta publiczność stała się znacznie szersza, bo w tej chwili jest publiczność w środku, jest publiczność w internecie, przy która słucha Polskiego Radia Chopin, są retransmisje na antenie dwój. My jako Centrum Kultury i Sztuki przygotowujemy z kolei takie filmowe retransmisje na nasz kanał YouTube, więc można powiedzieć, że rzeczywiście zwielokrotniła nam się grupa odbiorców. I trzeba powiedzieć, że to publiczność wyrobiona, bo właśnie dzięki temu, że ten pałacyk tętni muzyką cały rok, no to ta publiczność wie na co przyjeżdża, wie na co przychodzi i te koncerty tym bardziej cieszą się no, pełną frekwencją. Ale nawet bym powiedział, że ja na festiwalu tym wiosennym, na Chopenie. Nie, widzę nową publiczność. Być może nie wiem, ludzie nie mają czasu akurat we wrześniu przyjeżdżają teraz. To nie jest ta sama publiczność, to na pewno jest na pewno wyrobiona i jest to na pewno też publiczność, która bardzo pragnie tych koncertów. I dowodem na tym nie będzie to, że festiwal trwa 6 dni. Wszystkie koncerty cieszą się zainteresowaniem. Nie jest tak, że skupienie odbywa się w weekend we wtorek, na inaugurację tegoroczną mamy największą publiczność. Bo to nie jest weekendowy festiwal, do którego przyzwyczaiło nas Centrum Kultury i Sztuki, jeśli chodzi o jesiennego Chopina, tylko to jest rozciągnięty od wtorku do niedzieli festiwal no, z pełnymi koncertami wieczorowymi. Jesteśmy wymagający wobec naszej publiczności, ale myślę i mam takie często też sygnały, że wcale nie jest tak, że ludzie chcą przeżywać i słuchać muzyki tylko w weekend. Czasami mają więcej czasu w środku tego albo te nasze koncerty nie są konkurencją dla innych in weekendowych imprez, więc dobrze się stało, że powstał taki festiwal i że przez prawie cały tydzień możemy rozkoszować się muzyką. Podkreślmy jeszcze też, że jest to jedyne miejsce, z tego co wiem, bo ja nie jestem historykiem, jest jedyne miejsce, które gościło Chopina i pozostało w niezmienionym kształcie. To ta świadomość, że ten Chopin tutaj był, że grał, jakoś pomaga i artystom i słuchającym, a jednocześnie to ukształtowanie przestrzenne z tym kominkiem pośrodka, ogromnym kominem Powoduje, że jest to rzeczywiście niezwykły salon muzyczny, że przechadzamy się troszkę po tym pałacu, rozmawiamy na temat tej e, muzyki. Całe to życie festiwalowe zupełnie inaczej wygląda, ponieważ ta przestrzeń jest połączona. To miejsce, które jest miejscem koncertowym jest jednocześnie restauracją. Wszystkie pokoje hotelowe wychodzą też na tą przestrzeń, więc tak naprawdę ludzie się cały czas mieszają. Ktoś tutaj próbuje, ktoś zjada posiłek, ktoś tutaj dyskutuje o muzyce. To wszystko się dzieje w jednym miejscu, właśnie w tym wielkim, pięknym salonie muzycznym Antoniego Radźwiła. Z Robertem Kucińskim, dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu rozmawiała Danuta Sunkiewicz. My zapraszamy do Kalisza, zapraszamy do Antonina, zapraszamy też do słuchania Radia Chopin, bo tam, jak państwo słyszeli, transmisję wszystkich koncertów. O szczegółach tych koncertów, o szczegółach repertuarowych, ale także jeśli chodzi o te szczegóły radiowe. Radio Chopin opowie dziś Róża Świadczyńska w popołudniowym paśmie, czyli w audycji wybieram dwójkę. Już teraz serdecznie zachęcamy. Marsalis ze swoimi przyjaciółmi w muzyce hołdującej nowo początkom, no bo autorem tej kompozycji sam Jelly Roll Morton. E, kwadrans już niespełna, Kwadrans pozostał do siódmej. Cieszymy się, że o tak wczesnej porze są Państwo z nami. E, ciekawi nas czasem, jak słuchają Państwo dwójki. Czy przez aplikację Polskiego Radia na telefonie, może inną aplikację radiową, może przez stronę internetową i player, czy po prostu przez radioodbiornik, niekoniecznie z zielonym oczkiem. Jeśli jednak w dzisiejszych czasach i w takim porannym szykowaniu, czy już podróży do pracy słuchają nas Państwo za pośrednictwem smartfonów, to jest to jedno z niewielu słusznych wykorzystań tego urządzenia. Można dzwonić, pisać smsy, a także słuchać dwójki. Bo w świecie, w którym każdy non-stop scrolluje, zaczyna być to cywilizacyjnym problemem. I trochę o tym będzie historia w Teatrze Kwadrat, do którego powoli zmierzamy. A towarzyszy nam w tym zmierzaniu Nad King Cole i jego głos. L is for the way you look at me o is for the only one I see V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 Take my heart and please don't break it, love was made for me and you.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 Love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. To my od razu do Państwa z pytaniem. Czy czarna komedia o jednym z najgorszych nałogów naszej ery, uzależnieniu od telefonu komórkowego, może nas nie tylko bawić, ale też złościć, bo w spektaklu zobaczymy własne słabości? W Teatrze Kwadrat w Warszawie dziś wieczorem premiera spektaklu Każdy Ma Swój Telefon w reżyserii Michała Staszczaka. Na scenie bohaterowie, którzy uzależnieni od dzwonienia, skrolowania i robienia tysiąca nikomu niepotrzebnych zdjęć leczą u ekscentrycznego terapeuty. Na próbie w Teatrze Kwadrat była Małgorzata Nieciecka-Mac. Na ile ten spektakl ma trochę dać takiego psztyczka w nos widowni? Myślę, że ma taki zamiar ten spektakl, żeby troszeczkę może człowiek zaczął zastanawiać się nad tym. Ewa Ziętek, aktorka. Ten spektakl też jest dla mnie, bo też wpadam czasami w rolki i widzę, że to jest zrobione tak, żeby mnie uzależniać i im się to udaje. To jest koszmarne. Jest też o dzieciach właśnie, które siedzą bez przerwy w swoich komórkach. Myślę, że to jest straszne. Oglądałam jakąś relację lekarza, który powiedział, że najmłodszy pacjent u niego ma 4 lata, w wieku jednego roku dostał komórkę, a w wieku 4 lat nie mógł zasnąć bez niebieskiego światła i nadawał się do leczenia. Myślę, że to jest straszne. Sama niedawno widziałam w metrze kobietę, która podała komórkę dziecku w wózku, które uważało to za oczywiste. Dosyć szkoda. Telefon jest w pełni funkcjonalny. Masz prawo do jednej rozmowy, Daglas, ale musisz ją przeprowadzić teraz. Jasna sprawa. Państwa spektakl to opowieść o przypadkowych bohaterach, którzy spotykają się na terapii grupowej. Podobno taka terapia jest najskuteczniejsza. Co w tym spektaklu dzieje się między bohaterami? Ich spojrzeniem i perspektywą odmienną, jak rozumiem, na to, czym jest uzależnienie od telefonów. Poznajemy się jako nieznajomi, a wychodzimy jako bardzo znajomi. Zakończenie zaskakujące. W ogóle dlaczego tu się znaleźli i dlaczego oni, dlaczego taka grupa? Bardzo jestem ja sama ciekawa, jak to przyjmie widownia, bo to jest zawsze jakiś taki znak zapytania. Już widziałam takie rzeczy w teatrze, że wszyscy mówili, że będzie świetnie i było bardzo tak sobie, już było bardzo tak sobie i było znakomicie. Teraz jest taka cudna, niewiadoma. Gram z młodymi ludźmi, 20 plus, bo złotych. Oni są nie tylko zdolni, ale są bardzo pracowici. Gratulacje Douglas, wytrzymałeś challenge powiadomień. Masz prawo do jednej wybranej rozmowy telefonicznej. Ha, ha, ha, ha. Na długo zanim poszedłem siedzieć, to biznesmeni! Jakie nosili? No dobra, ale do czego to służy? No to jest taki telefon vintage. No pierwsza komórka! Pojawił się tu w, w scenie, którą pokazali państwo dziennikarzom, taki stary aparat telefoniczny pierwsza wersja telefonu komórkowego i jedna z bohaterek mówi, że to by nas nie uzależniło. To był telefon przenośny. Marcin Piętowski. Aktor. Taka to była funkcja, i tak to miało też spełniać funkcję na początku. Ta rewolucja dotyczy bardziej te uzależnienie, do którego jesteśmy teraz świadkami. To dotyczy bardziej chyba smartfonów jednak, mimo wszystko. Chociaż pierwsze telefony komórkowe, no, też były fascynujące. Były, był to gadżet, który każdy chciał mieć. Wybierało się dzwonki, wybierało się futerały, a potem były jeszcze gierki, które były się gdzieś tam się jakiś każdy właśnie mierzył tę przydatność tego, tego telefonu właśnie tymi różnymi gadżetami. Chociażby dlatego, że nie można było na tym nic oglądać, no to pewnie byśmy się nie uzależnili. Aczkolwiek, no, tego się zaczęło, tak. To, czyli, czyli wynalezienie telefonu, czyli tej, tej, tak, satelitarnego i połączeń satelitarnych bezprzewodowych. A czy państwa spektakl ma taki dydaktyczny cel? Mam nadzieję, że, że osoby, które go obejrzą, zastanowią się nad sobą i nad tym, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu. No, jest końcówka, mam nadzieję, że właśnie da, da do myślenia. Przekaż telefon do Aliczy. Tak! Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz! To nie jest jakaś prywatna impreza chyba, nie? Jesteśmy w tym cyrku wszyscy razem. Brawo! Yeah! Doskonale ująłeś fundamentalną zasadę tej terapii. Jesteście w tym razem. To się nie zestarzeje, ponieważ jak widzimy telefon komórkowy i wszystko co się z nim wiąże zostaje z nami i zostanie. Oczywiście zobaczymy w jakiej formie, może niedługo zostanie nam wszczepiony i w ogóle nie trzeba się będzie zajmować ładowaniem na przykład. Michał Staszczak, reżyser. Telefon uczestniczy w naszym życiu i tak będzie, więc przedstawienie jest bardzo aktualne i obawiam się niestety, że za rok czy pięć będzie jeszcze bardziej aktualne. To zdradźmy jakiś moment w tym spektaklu który jest najbardziej mówiący wprost o tym, że wszyscy jesteśmy uzależnieni. Taki moment, w którym państwo już nie mówią o bohaterach, których widzimy na scenie, ale o nas, o społeczeństwie. Nie chcielibyśmy w żaden sposób moralizować. Nie chcielibyśmy nikogo tutaj pouczać i wygrażać paluszkiem. W końcu to jest teatr komediowy i ma dostarczać rozrywki. Natomiast wydaje mi się, że, że jest taki moment w przedstawieniu, kiedy te pięć postaci trafiające tutaj dowiadują się w trakcie, że wiąże ich Jedna wielka tajemnica, no ale więcej nie mogę zdradzić, natomiast y, wydaje mi się, że przez ten rodzaj rozrywki y, dobrze rozumianej będziemy mogli jednak widzowi pokazać to lusterko i żeby się mógł w nim przejrzeć. Niekoniecznie to lusterko z czarnym ekranikiem, tylko takie lusterko, w którym będzie mógł po gogolowsku powiedzieć z czego ja się śmieję. Spektakl premierowy. Każdy ma swój telefon, taki jego tytuł już dziś, a kolejne zbliżają się 12, a więc w niedzielę i 17 kwietnia kolejny. To wszystko w Teatrze, w teatrze Kwadrat w Warszawie. No a my zbliżamy się do pierwszego wydania Wiadomości Kulturalnych, bo do siódmej pozostało 5 minut, a zatem ci, którzy mają budzik na siódmą jeszcze w błogiej niewiedzy, że za chwilę będą musieli wstać.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 Autopromocja.